22 minuty po pierwszej po północy proszę się przygotować na King Crimson z koncertu, a my sprawdźmy, co się dzieje na festiwalu w MERS. Halo Patrycja. Trochę tutaj zamarzam. Dziękuję. Słychać również, że jesteś już troszkę zmęczona. To jednak solidna dawka muzyki. No, co najmniejszych koncertów dzisiaj zaliczyłam, także mhm. jestem przede wszystkim przepełniona muzyką. No my troszkę też. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i czekamy na, na to obiecane nagrania. Z festiwalu w MERS wróciła Patrycja długo. Wiem, że przywiozła sporo muzyki z tego festiwalu, więc miejmy nadzieję, że jeszcze... Coś się pojawia do tego tak jeszcze wywiadę. Patrycja Długoń. Dzisiaj nie o festiwalu w Mars. Kolejny odcinek opowieści podejrzewam za tydzień. Tak. Patrycja Długoń szyby ode mnie. Patrycja Długoń opowiadała Państwu. Patrycja Długoń rozmawiała z Patrycja Długoń. Witam Cię bardzo. Dzisiaj podejrzałem już. Patrycja Długoń ma niezwykłą muzykę dla Państwa. Bill Zwer jest cudnym człowiekiem do rozmowy. A ciebie tylko zapytam, czy był w bereciku. Oczywiście. Tak, oczywiście. Muzyka różna i róż miasta. I o takich opowiadała Państwu Patrycja Długo.